Dziękuję bardzo. Mam na imię Robert, jestem alkoholikiem. Słuchać mnie mam nadzieję, bo miałem pewne kłopoty. No to fajnie. Krok drugi. Uwierzyliśmy, że ziwa większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek. Może zanim przejdę do tego, powiem kilka słów tak o sobie, żeby przybliżyć Moją osobę, że tak powiem, może mniej moją osobę, jak, jak moją historię, troszkę, żeby, żeby ktoś właśnie z nowicjuszem mógł się może zidentyfikować, może mu to pomoże. Przestałem pić w wieku 48 lat i, i do tego czasu absolutnie nie uznawałem siebie za alkoholika w żadnej sekundzie, można tak powiedzieć, nigdy. Do, do czasu ukończenia terapii, do czasu pójścia na meeting, nigdy nie powiedziałem o sobie, że jestem alkoholikiem. Moje picie było, można powiedzieć, rozwijało się w przeciągu od, od, od, od, od, od, kilkunastu, od kilkunastu, w wieku kilkunastu lat. Gdzieś tak odkryłem to magiczne działanie alkoholu, które pozwalało mi być tym, kim chciałbym być. Byłem odważniejszy, byłem zabawniejszy, pod, wstyd ustępował, byłem po prostu duszą towarzystwa i, i, i, i, tak, i tak chciałem. I to, i to, i to, i to z czasem, z czasem, alkohol mi towarzyszył coraz częściej, coraz więcej, aż właśnie do tego momentu, kiedy to tak naprawdę poddałem się. Bardzo mocno wypierałem to, że mam problem. Praktycznie już moja rodzina nie istniała. Byłem w wielkich tarapatach finansowych i, i zawodowych już na sam koniec. Także, także doprowadziłem, że tak powiem, swoje życie do takiego momentu, gdzie już nie miałem wyjścia. Tak? To wcześniej nie pozwalała mi moja Moje ego nie pozwalało mi się przyznać do tego, że, że mam jakikolwiek problem. Więc e, poszedłem na terapię, bo, bo, bo, bo nie wiedziałem, gdzie się udać. E, mimo swojego, jak, jak nie mam jakiejś tam ogólnej zaradności życiowej i, i, i jakiejś tam wiedzy, i może i inteligencji, to, to, to, to, to, to nigdy w życiu nie, nie, nie, nie zerknąłem, nie, nie potrafiłem wpisać w Google alkoholizm, nie potrafiłem sobie znaleźć, nie miałem pojęcia absolutnie o tym, gdzie się udać, żeby, jeśli, jeśli właśnie żeby, żeby, po pomoc. I moja droga była taka, że udałem się do lekarza, później na terapię. Wiedziałem, że istnieje może jakieś tam AA, ale co to jest, a poza tym ja to tam jeszcze na pewno się nie nadaję, bo, bo tam tu już są sami, że tak powiem, alkoholicy, a wiadomo, dla mnie alkoholik to był to był ktoś, kto, kto jest to już takie ostatnie stadium, a ja na pewno jeszcze w nim nie byłem, a przynajmniej wtedy jeszcze próbowałem tak to sobie tłumaczyć. Ale niestety już byłem. Po, podczas przyjęcia na terapię, gdzieś tam terapeuta mi zadawał, zadał jedno z takich pytań, bo to wtedy gdzieś tam to decydowało. Od kiedy ja zauważyłem, no ten problem. No to wtedy tak szybko pomyślałem, że a no jakieś 10 lat, po sobie tak przypomniałem, że to tak od 10 lat zacząłem pić sam, a kiedyś picie samemu yy, uważałem za, za, za, za, za właśnie ten próg alkoholizmu. Picie samemu, picie z butelki, to był dla mnie próg alkoholizmu. Wcześniej absolutnie nie było o tym mowy, bo ja zawsze piłem z kimś, zawsze piłem jakoś w miarę kulturalnie, albo albo mniej, albo więcej, ale na pewno nie sami, na pewno nie z butelki. A, a, a później, ale ja sobie to później prosto bardzo wytłumaczyłem, że, że to było dla mnie wygodniejsze, taniej mnie to wychodziło, tak, że to mój, mój umysł sobie potrafił, chory już wtedy doszczętnie, potrafił sobie wszystko wytłumaczyć. Jeszcze jeden taki przykład na, na chorobę mojego umysłu i na, na na no to szaleństwo, jakie, jakie, jakie, jakie ogarnęło moje życie, dwa lata przed, przed, przed zaprzestaniem picia, właśnie przed już tą, tą, tym, tym moim dnem, wylądowałem w szpitalu y, z racji krwotoku y, w przełodzie pokarmowym. E, i, i, i, I nic. I nie, nie, o niczym innym nie myślałem, jak o tym, co ja odpowiem lekarzowi, jak on się spyta, czy ja, piję, czy ja dużo piję alkoholu. No. To było najważniejsze dla mnie pytanie. Jakie zada... Oczywiście nikt mi tego pytania nie zadał nawet, ale się zdziwiłem, że nie interesuje ich to, a ja już byłem przygotowany tak tu na odpowiedź, żeby tu powiedzieć, że a no to dzisiaj wypiłem coś tam. A to było tak po dwóch tygodniach picia. Ale szaleństwo polega na tym, że... Jak mnie tam odratowali i postawili na nogi i skończyło się moje zwolnienie chorobowe, to ja przestałem pić kawę i jeść chleb, bo to że są rzeczy kwaśne, które szkodzą na natomiast nie przestałem pić alkoholu, ani palić papierosów jeszcze wtedy. Więc to było szaleństwo mojego, mojej głowy właśnie. Sam w sobie, w Sam sobie wmówiłem... Że, żeby oszczędzać żołądek, będę jadł bułeczki i nie będę pił kawy, bo to jest kwaśne i bardzo szkodliwe. Natomiast alkohol, no to, no to nie szkodzi. I w takim oto gdzieś tam właśnie już w szaleństwie tego umysłu mojego tak naprawdę poprosiłem o pomoc właśnie tego lekarza pierwszego. Później na tą terapię się udałem. I to to już dla mnie jest część na pewno w jakimś sensie krok drugi. Bo uwierzyłem, że ktoś, nie ja sam, tylko ktoś czy coś, jest mi w stanie pomóc. Może jeszcze nie myślałem o przywróceniu zdrowego rozsądku, ale zwróciłem się o pomoc. I to był, to był taki decydujący tak naprawdę krok, który gdzieś pozbawił mnie już właśnie tego kierowania, no nie? Że, że, że już z, zwróciłem się o pomoc i już nie, nie, nie polegałem całkowicie sam na sobie. Było to już jakieś ukrócenie tego swojego ego. Przestałem mu ufać już temu, temu swoje, sobie, tak tak naprawdę. I, I to był taki właśnie pierwszy krok, czyli, czyli tak naprawdę ta siła większa Ode mnie to był ten lekarz, to był ten terapeuta, to była ta terapia. Później grupa AA. E, powiem tak, za AA, z, z, z czytaniem kroków, z krokami, e, pierwszy kontakt miałem na terapii, bo tam były przymusowe mitingi. Przymusowe ja w nich uczęsz, uczestniczyłem we wszystkich. E, ale co? Ale co mi się tam... No nie to, że nie podobało może, tylko przeszkadzało. No nie dawało mi poczucia takiego jakiegoś, że, że jestem w dobrym miejscu tak od razu. No przeszkadzał mi właśnie ta siła wyższa, ta siła większa, ten, ten Bóg. Ja byłem na etapie... No, że tak powiem no jestem do tej pory, że tak powiem, można powiedzieć agnostykiem, jeśli chodzi o religię nie jestem wyznawcą powiedzmy żadnej religii a wtedy oczywiście wszystko, wszystko dla mnie było tym samym, i religia i Bóg, i siła wyższa, i większa i także wszystko mi się kojarzyło z Kościołem i to mi nie bardzo to mi nie bardzo się podobało no nie? Ja łapałem się takich rzeczy. Teraz 12 kroków mamy w, tre, w, te, w tekście. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych. Może przewrócić nam dobry sądek. W poprzednim tłumaczeniu ta siła większa była napisana z dużej litery. Ta, ta większa. I to mi też przeszkadzało, że to jest większa. Bo, bo duża litera, siła. Dobrze, że była większa, a nie wyższa. Bo wyższa też już mi się kojarzyło z nadprzyrodzoną. A nadprzyrodzona kojarzyła mi się z religią. Ale to, że ja usłyszałem, że właśnie w wersji oryginalnej, bo teraz to już i w naszej jest, tak, ale że w wersji tej angielskiej że ta siła większa jest małą literą pisaną, to mi dawało taki takie, takie punkt zaciepienia, <grych> że, że to chyba może już nie o to chodzi. No i to sformułowanie, Bóg jakkolwiek go pojmuje, to też ratowało, że tak powiem, mnie przed tym, żebym ja się od wspólnoty odwrócił, żebym się nie odwrócił. Ratowało mnie przed tym, żebym się nie odwrócił. I, i, i właśnie takich się czepiałem, takich, takich, takich rzeczy. Byłem człowiekiem zero-jedynkowym. Dla mnie czarne było czarne, białe, białe. No i tak jak wcześniej mówiłem, moja głowa była tak zryta, że tak powiem, i tak, tak, tak pełna szalonych jakichś tam myśli i pomysłów i w ogóle różnych rzeczy, że, że, że nie wiem, jak ja żyłem tak naprawdę z dzisiejszej perspektywy, no ale żyłem właśnie. Żyłem w szaleństwie, żyłem e, e, tak, jak, jak teraz sobie nie wyobrażam, że tak powiem, e, jak, jak, ja mogłem, jak ja mogłem tak żyć. E, no właśnie. A kiedy zacząłem tak żyć? Bo, bo, bo, bo, bo tak jak mówiłem, było to pytanie, kiedy, kiedy ja tak... E, od kiedy ja to u siebie zauważyłem, i później, jak już byłem we wspólnocie, jak już zacząłem poznawać kroki, jak czytałem dużo literatury, zacząłem się zastanawiać, kiedy to tak naprawdę ja przekroczyłem ten próg alkoholizmu, nie? I, i cofałem się. I to już nie było te 10 lat, to już było więcej, to już było więcej. Doszedłem do tego, do, do moich 18 urodzin, i, i się okazało, że ja na 18 urodziny zaprosiłem trzech kolegów i, i mieliśmy skrzynkę wódki. I to chyba też już nie było normalne. To już też były nienormalne 18 urodziny człowieka, tylko, tylko nie wiem, to już. Tam nie było już, nie, już dziewczyny nie było dziewczyn, nie było imprezy, była, była wuda i była, by, byli kumple, czyli kumple i wuda. Więc i to nie było normalne, więc to już wcześniej musiało jeszcze, jeszcze nastąpić to, że ja zacząłem cenić alkohol ponad wszystko i, i on mi towarzyszył przez całe życie. Mało tego, on mnie na tyle sprawnie oszukiwał, że ja przez długi czas, no bardzo długi czas, wierzyłem w to, że alkohol mi w tym życiu pomaga, no bo ja do, po to go zacząłem pić, bo ja uwielbiałem jego działanie, bo on mi w życiu pomagał, tak mi się przynajmniej wydawało, że ja to, co osiągnąłem w życiu, bo coś tam osiągnąłem w tym życiu, to nie było pasmo klęsk, więc to, co osiągałem w życiu, że ja zawdzięczam alkoholowi, bo ja wiedziałem, z kim wypić, kiedy wypić, komu postawić, coś zrobić, że, że, że właśnie pewne sprawy załatwiałem po alkoholu. Czasy były też troszkę inne niż teraz, ale, ale to, to, to nie jest wytłumaczenie, że tak powiem, tylko, tylko właśnie ja, ja nabrałem takiego przekonania, że alkohol mi w życiu pomaga. I sobie tak żeśmy razem, razem przez to życie szli, e, aż e, właśnie dzięki Bogu, dzięki si sile większej no doszedłem do tego, do tego momentu, kiedy, kiedy już e, Uznałem tą bezsilność. To, był, to było takie bezwarunkowe w moim w, przypadku. Gdzieś mi dopadły wszystkie konsekwencje, tak naraz, nie widziałem już przed sobą przyszłości. I właśnie i to był moment, w którym, w którym, w którym się poddałem, e, i e, nie, e, już nie, nie potrafiłem dalej sam, że tak powiem, e, przez to życie sobie coś tam wyznaczyć i zdałem się, na kogoś innego przestałem na sobie polegać. Rozpoczynając program, miałem też wątpliwości, czy ja jestem w stanie przejść ten program, bo, bo tu Bóg, tu Bóg, tu krok siódmy, tu to, tu, tu, tu trzeba się zwrócić do Boga. No przede wszystkim trzeba by było uwierzyć w tego Boga, więc... A ja sobie tego za bardzo nie wyobrażałem. E, mój sponsor mi powiedział, że program, e, postaram się podczas przekazywania tego programu e, zbliżyć do Boga i ludzi, tak? I żebym był lepszym człowiekiem. Ja mówię, no lepszym człowiekiem to ja może i chcę być. No do ludzi jak najbardziej, tak? Bo, bo, bo, bo, bo, bo picie spowodowało, że praktycznie zostałem sam. E, ale do Boga, no to, no to pewno ci się nie uda. No ale no spróbujmy, no spróbujmy. E, no właśnie. I, I podjąłem tą próbę. To, to była, była, była właśnie ta, ta chęć do tego, żeby, żeby coś zmienić. Była właśnie otwartość, była gotowość we mnie i to są chyba te warunki, które są niezbędne do tego, żeby te kroki przejść. Żeby właśnie gdzieś się na którymś nie zatrzymać i, i nie powiedzieć, że no nie dam rady, bo ja mam inne poglądy albo coś. Wtedy właśnie byłem, byłem zresztą, zresztą pomogły mi słowa Wielkiej Księgi, tak? Czy, że, że, że, że wystarczy to, że ja kiedyś może zechcę uwierzyć, że ja nie muszę teraz wierzyć. Że nie muszę teraz wierzyć, tylko, tylko przyjdzie czas taki, że jestem gotowy na to, że kiedyś być może Yy, będę w stanie uwierzyć w tą siłę yy większą. Ja to przyjąłem. Ja to przyjąłem właśnie gdzieś tam też be, tak bezwarunkowo, tak jak, tak jak alkohol mną yy, no, dosyć pewno szybko i łatwo yy, moje życie opanował, tak tutaj też poddałem się yy, temu programowi yy, poprzez to właśnie, że, że, że gdzieś yy, przestałem już yy, upierać się nad nad tym, że to ja reżyseruję to życie i że to inni po prostu nie chcą, nie chcą tylko grać tak, jak ja to wszystko wymyśliłem. Przyznałem się do tego, że niestety nie ja tu jestem najważniejszy, nie jestem środkiem tego świata, centrum. Nie wszystko wokół mnie się kręci. To nie było takie, tak, tak szybko to tak nie przyszło, ale, ale, ale, ale, ale doszedłem do tego, że właśnie do, nie jestem nie jestem tym najważniejszym i, i jest jakaś siła większa. I ja tak właśnie po, kroczek po kroczku próbowałem nie negować najpierw. Najpierw nie negować, że, żeby nie negować, że nie ma żadnej siły większej, a później to jakoś tak że zmieniłem właśnie całkowicie podejście do tego, do określenia tej swojej siły wyższej. Ja skorzystałem z tego, że że mogłem wybrać własną koncepcję Boga. I ja sobie taką właśnie koncepcję własną gdzieś odnalazłem, czy, czy, czy ułożyłem, czy, czy jakoś to sobie tam wymyśliłem, jaki ten mój Bóg ma być. Zresztą wiele mi pomógł w tym sponsor właśnie, bo, bo nie był to obraz Boga taki, jaki Gdzieś mi przekazano w dzieciństwie. Ja takiego, właśnie ten, ten obraz, który, który gdzieś był mi narzucony i który gdzieś miałem, musiałem odrzucić i na nowo to sobie poukładać. Bo, bo, bo, bo, bo właściwie to pojęcie samego Boga, no czym jest? Właśnie czymś, czymś narzuconym przez, poprzez wychowanie, poprzez środowisko, Ktoś nam przekazuje, że Bóg jest taki, taki, taki. i taki i my to przyjmujemy I, i ten Bóg, którego mi przekazano jakiś obraz, mi się nie bardzo podobał, bo on tam karał, on, on, on, on wymagał ode mnie, a jak nie zrobiłem pewnych rzeczy, no to już nie byłem godny, żeby gdzieś być blisko tego Boga. I ja faktycznie, jako lojalny, taki uczciwy, że tak powiem, no, w cudzysłowie człowiek, jak nie byłem godny tego, to, to, to nie byłem blisko tego Boga, tak? A innego nie potrafiłem sobie yy, in, innej tej wizji Boga określić i yy, w jaki sposób utrzymywać yy, kontakt. Natomiast tutaj właśnie yy, przyjąłem yy, Tą, tą wizję Boga, że jest to dobry, kochający ojciec. Dobry, kochający ojciec pełen miłości, który wszystko wybacza, który nie chce absolutnie dla mnie źle. On nie może mnie karać, on nie może mnie doświadczać źle, bo, bo, bo, bo on chce dla mnie dobrze. Te, te, nawet te doświadczenia, które są, to, to, to nie są dla mojego jako kara. Tak? Ja nie traktuję w tej chwili nawet takich różnych rzeczy, jako pojęcia kary Bożej, czy jakiejkolwiek innej, tak? To są doświadczenia, które, które stają. Ja jeszcze jedną rzecz sobie taką ważną przyjąłem, dla mnie ważną, która gdzieś mi pomogła, że ja nie jestem w stanie zrozumieć właśnie żadnego Boga, żadnej siły wyższej. Ja nie mogę myśleć, próbować myśleć jego kategoriami, Yy, bo, no bo po prostu nie jestem, no co to by był za Bogiem, jak ją rozumiał i, i, i wszystko rozumiał, co on ma y, zamiar y, zrobić. Więc przyjąłem, że, że, że nie jestem w stanie go zrozumieć i to, co, y, to, co on y, gdzieś tam jakieś plany ma według mnie, nie przyjmuję, nie oceniam jako złe, dobre. No widać, takie muszą być, że, że to przyjąłem, że dobre, bo, bo, bo wszystko, co się dzieje wokół mnie, jest dla mojego dobra. Nie zawsze to jest, że tak powiem, sama radość. Czasami jest to cierpienie, ale później z tego cierpienia znowu wypływa, wypływa jakieś dobro. I wielokroć właśnie doświadczyłem tego, że, że muszę przejść przez jakieś Gorszy czas, jakieś, jakieś relacje po prostu, na przykład z kimś mi się psują albo jakieś zrywają, albo, albo coś, coś, coś, coś jest nie tak jak w relacjach z innymi ludźmi, ale to jest wszystko po to. To jest po to, żebym poznał znowu kogoś innego, po to, żebym doświadczył jakieś rzeczy, które ma mnie czegoś tam nauczyć i w sumie to wszystko wychodzi na dobre, więc przestałem, tak jak mówiłem, traktować to jako karę wymierzaną na moją osobę, tylko, tylko staram się to przyjmować jako, jako wskazówkę, jako doświadczenie, które, które jest mi dane po coś. Po co? Być może nie wiem na tą chwilę. Być może dowiem się za jakiś czas. Być może nie dowiem się nigdy. Ale, ale, ale właśnie nauczyłem się też zaufania. Bo, bo, bo żeby uwierzyć właśnie, że ta siła większa przywróci mi ten zdrowy rozsądek, to, to muszę tej sile większej zaufać. To nie może tak być, że, że ja sobie coś tam wymyślam, ale robię po swojemu, bo tak naprawdę, no to dobra, tu mogę coś tam się zwrócić do tej siły wyższej o coś, ale, ale zrobię, zrobię po swojemu, bo tam to jest, to na wszelki wypadek, to jest takie ubezpieczenie. Nie. Ja oczywiście wiele rzeczy... Robię, bo muszę, bo ja wychodzę z założenia, że to, co jest w mojej mocy, to ja muszę zrobić, a efekty mojego działania, między innymi, i yy, yy, tego, na co nie mam wpływu, pozostawiam w tej sile wyższej. Natomiast to, co jest w stanie, co jestem w stanie ja zrobić, co jestem w stanie sam wykonać, to ja to wykonuję. Bo to, to nie, nie, nie jest tak, że, że zostawiam wszystko Bogu, i o dobra, no to rób sobie, rób, zrób to za mnie, a ja sobie tutaj poczekam, ja Ci wierzę, ufam, i to, to na tym nie polega. Nie? To tak, tak, to, tak to nie działa. Tak to nie działa. Więc, więc gdzieś właśnie to jest to takie, takie, można powiedzieć, współdziałanie, to jest właśnie ten kontakt, który staram się utrzymywać z tą moją siłą wyższą. Także, także to jest wszystko. Ja jeszcze wcześniej, zanim zacząłem poznawać program ze sponsorem, chodziłem na meetingi. Słyszałem, że trzeźwienie z Bogiem jest lepsze, że bez Boga się nie da i tak dalej. I próbowałem, tak jak wielu, gdzieś tam łączyć się do, do, do kościoła w te, ten religijny nurt, można powiedzieć. a nie powiem, no gdzieś mi to w jakiś sposób troszkę może pomagało, ale to nie było to. To nie było to. Ja, ja, ja tam nie odnajdywałem tego, no bo, no bo to moje wyobrażenie Boga było z gruntu złe od dzieciństwa, tak? Więc, więc nie, ta, ta droga niejako nie, nie przyniosła rezultaty. Nie mam nic przeciwko temu. Natomiast, natomiast no, no jestem gdzieś, gdzieś gdzieś na innym. Troszkę, troszkę dla mnie, dla mnie to jest, jest, jest ten sam Bóg wszędzie. Natomiast no, ja, ja po prostu tą drogę do Niego znalazłem przy pomocy właśnie 12 kroków. Nie przy pomocy kościoła, religii, tylko przy pomocy 12 kroków i wielkiej księgi znalazłem tą drogę do, do siły wyższej, do, do tego mojego Boga. I to póki co mi wystarczy. Nie chcę go ani personalizować, ani go jakoś tam doprecyzowywać poczucie, poczucie jego obecności w sensie nawet nie osobowej, tylko w ogóle jako siły wyższej, większej, w zupełności mi wystarcza na tą chwilę właśnie to, że, że mam zaufanie, że, że oddaję pewne sprawy, że, że, że, że, że widzę efekty też tak? tego, tego, tej mojej wiary, tego zaufania to na, na, na tą chwilę w zupełności mi wystarcza jeszcze takim doświadczeniem swoim chcę się podzielić bo yy, zdarzyło mi się już też przekazać program kilku osobom yy, i powiem, że obawy, które miałem wcześniej, to znaczy, że ludzie właśnie, jacyś agnostycy ludzie niewierzący bo, no bo u nas też Niby język taki bogaty, a jeżeli ktoś się zapyta, czy jesteś wierzący, no to, to od razu jest w podtekście, czy wyznajesz jakąś religię, czy chodzisz do kościoła, czy, czy, tak, czy, czy przestrzegasz przykazek. Dla mnie, ja, ja, dla się, ja według mnie ja jestem wierzący, natomiast no, nie jestem na przykład członkiem kościoła żadnego nie. No jeszcze formalnie jestem, bo, ale ale, ale, ale po prostu nie, nie czuję się. Więc, ale wierzę. Bo, bo wierzę. Bo, bo, bo ja wierzę, jestem, jestem wierzącą osobą. W sensie takim, że, że uwierzyłem właśnie w tą siłę większą i jestem w kontakcie z tym Bogiem moim. Natomiast właśnie te, tak, tak u nas takie stwierdzenie, że niewierzący wierzący, tak, jest, jest jakoś tak od razu szufladkuje bardzo. Więc. Ale wrócę do tego, że właśnie osoby, które uważają się za niewierzących, za agnostyków, pokuszonych z Bogiem i tak dalej, i tak dalej, dużo, łatwiej, e, dużo łatwiej przychodzą krok drugi, trzeci i, i odnajdują ścieżkę właśnie do tej swojej siły większej, do tej swojej, uznają własną koncepcję Boga i się jej trzymają. Gorzej jest z ludźmi, którzy się określają jako religijni, wierzący, bo jednak ciężko im złamać troszeczkę te schematy. Ta, ta, ten ich obraz Boga, narzucony, że tak powiem, e, przez środowisko, prze, przez tą religię, e, którą wyznają, jest. Y, no, no, no, no, no je, je, nie, nie odrzucają tego, tak? Nie odrzucają, nie robią tego na nowo. No, ja nie chcę, żeby odrzucali, bo, bo, bo, bo, bo to jedno drugiemu nie przeszkadza. Ale są mniej otwarci na zmianę w tym, w tym kierunku, I, i powiedzmy, że. I uważają poza tym pewno, że mają problem już załatwiony, że tu nie mają problemu, bo są wierzący, więc oni tutaj nie będą e, żadnej siły wyższej e, poszukiwać na nowo, bo już mają. E, no właśnie. I, i, I czasami te efekty e, tego drugiego kroku czy trzeciego, e, właśnie u tych osób wierzących, są powiedzmy, mizerne w sensie takim, że że, że ten świadomy kontakt z Bogiem, który, który trzeba nawiązać później i utrzymywać, no, no, no, nie, nie, nie zachodzi tu wielka zmiana i zresztą nie chcę tu oceniać, bo, ale takie mam spostrzeżenie, że dużo, dużo gdzieś tam łatwiej przekazać to, to zagadnienie siły większej i, i, i, i właśnie próbę nawiązania czy, czy rozpoznania tej, tej, tej siły większej u ludzi, którzy gdzieś są dalej od, jak to teraz właśnie, jak się mówi, od wiary czy od religii. Ale to tylko takie moje krótkie spostrzeżenie na ten temat. To może tyle o tym kroku drugim, nie wiem, na pewno tam nie no to są moje takie doświadczenia, które gdzieś tam e, gdzieś tam sobie po, po, po drodze, że tak powiem, zdobyłem. To, się wszystko, to wszystko się zmienia. Nie? To, to, to cały czas gdzieś tam gdzieś w ciągu tych lat się zmienia. Tak jak mówię, kiedyś ta siła większa to była dla mnie, dla mnie te, te, te, te, te rzeczy typu terapia, grupa przez długi czas. Także później, później to właśnie ta, ta, ta własna koncepcja Boga i, I teraz gdzieś tam tak to, to wszystko wygląda, że, że nie mam, że tak powiem, jakoś z tym większych problemów. Natomiast co do drugiej tradycji, bo gdzieś tam po, po, po Poznaniu, po, po skończeniu pracy na, na, na krokach, zaangażowaniu się w służby, no też chciałem, chciałem te, to, to, te służby pełnić i... I, i, i jakoś odpowiedzialnie, więc, więc poznałem i 12 tradycji, i później jeszcze i koncepcje, ale właśnie dla naszego grupowego celu istnieje tylko jedna ostateczna władza, miłujący Bóg, tak jak on może wyrażać siebie w naszym grupowym wspomnieniu. Nasi liderzy są tylko zdobywanymi sługami, oni nie rządzą. I tu jest już wszystko chyba dosyć, dosyć proste, bo jak część z Was na pewno pamięta, przed y, tym tłumaczeniem do, do, czwartej, do czwartego wydania ten krok brzmiał troszkę inaczej. No i był powodem wielu, y, że tak powiem, we wspólnocie y, takich, y, no troszeczkę, troszeczkę wprowadzał takiego bałaganu. Bo przedtem on brzmiał, że jedynym i najwyższym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg. Jakkolwiek może on wyrażać. Wyraża, o, może się on wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi są tylko zaufanymi sługami, oni nie rządzą. I to powodowało, że jak ja się pojawiłem we wspólnocie, to było, że tu nie ma autorytetów. Tu nie ma autorytetów, we wspólnocie nie ma autorytetów. Jedynym autorytetem jest Bóg. E, no a przecież ten sponsor był dla mnie autorytetem. Ja miałem wielu, wielu autory, wiele autorytetów, czyli czyli ludzi, na których się wzorowałem, których chciałem czerpać, że tak powiem, przykład z ich doświadczenia i postawy, a to, jakby nie było, to jest określane mianem autorytetu, tak? To, to nie jest rządzący, że tak powiem, człowiek, tylko, tylko ktoś, kto kto ma z mi coś do zaoferowania, co ja też bym chciał mieć, tak? I ja te autorytety miałem i mam we wspólnocie, więc tu mi się tak troszeczkę nie zgadzało, a, ale z drugiej strony na samym początku, pełen jeszcze pychy, to nie powiem, że mi się to nie podobało. Nie ma autorytetów, nikt tu nie jest ważniejszy, wszyscy są równi. No to, to, to gdzieś tam właśnie tą moją pychę, która jeszcze była obecna wtedy, w większym wymiarze podejrzewam niż teraz, to, to pozwalało, że, że, że, żeby, żeby to lepiej przyjąć, gła, gła, bardziej gładko, że tak powiem, było dla mnie przyswajalna ta wspólnota. No nie? Także pewno wszystko ma swoje, swoje plusy i minusy. Natomiast teraz mamy... i Aha, no i największym, największym właśnie z tego całego kroku drugiego największą, że tak powiem, wartością dla, dla, dla, dla wszystkich wtedy, czy może nie dla wszystkich, może tam, gdzie ja tylko byłem, to było właśnie to, że nie ma autorytetów. A dalsza część była jakaś taka tylko Bóg może i koniec on jest najwyższym autorytetem. Ale ten Bóg ma się wyrażać w tłumieniu każdej grupy, ale nikt mi nie potrafił niestety przez długi czas wytłumaczyć, co to jest takiego tłumienie tej grupy, no nie? Dzisiaj mamy to brzmienie tego, że dla naszego grupowego celu. A co jest grupowym celem? Grupowym celem jest niesienie posłania alkoholikowi, który wciąż się cierpi. Każda grupa ma jeden główny cel. Więc ten nasz grup, dlatego naszego grupowego celu, czyli niesienia posłania istnieje tylko jedna ostateczna władza. Już nie ma tu słowa autorytet, nie? Nie ma autorytet, bo, bo żeby właśnie to nie było ten miłujący Bóg. Ale tak, jak może on się wyrażać w naszym grupowym sumieniu. Czyli to wola grupy, wola sumienia grupy jest tym głosem uznawanym jako głos tej siły wyższej, Boga, który no, trzeba przyjąć, no, żebyśmy, żebyśmy po prostu nie tkwili w kłótniach, nie tkwili w zwadach, w jakiejś nienawiści do siebie i tak dalej to powiedzmy, powinniśmy zgodnie z, z, z, tym, z tą tradycją przyjąć nawet, przyjąć tą, tą, tą wolę grupy, sumienia grupy, nawet jeżeli nie jest po naszej myśli. Jeżeli jesteśmy w mniejszości, też musimy ją przyjąć i, że tak powiem, realizować, akceptować dla dobra właśnie grupy. Znowu dlatego, żeby, że, że, że naszym wspólnym Naszym najwyższym tym celem jest jedność, nie? więc żeby tutaj nie wprowadzać jakichś rozłamów. I to i, i, i w tym drugim, w drugiej tej tradycji właśnie to, że to, to nasze sumienie grupy jest tym najważniejszym ogniwem, że tu jest ten głos Boga, który jest decydujący. Zrzuca czy zobowiązuje nas jako grupę, tak, tą, tą najważniejszą e, jednostkę, że tak powiem, w, w strukturze całej e, naszej wspólnoty, e, jakby tę nie nazwać, na to, żeby, żeby właśnie to odpowiednie sumienie grupy e, ukształtować, żeby ono się, żeby to właśnie. E, te ważne rzeczy dla grupy nie były podejmowane przez właśnie jakichś uzurpujących sobie prawo do decydowania jednostek, tylko żeby właśnie decydowała o tym grupa. Czyli o tych rzeczach, które są celem tej, tej naszej grupy, żeby decydowało sumienie, czyli, czyli poddajemy po prostu takie takie rzeczy pod głosowanie. I to jest nic innego, jak właśnie uzyskiwanie, że tak powiem, tego, tego, tego głosu sumienia poprzez właśnie to głosowanie. Więc dla mnie tradycja druga w tej chwili to właśnie jest odpowiedzialność za to, żeby, żeby na, na grupie, na mojej grupie odbywały się regularnie właśnie te spotkania sumienia grupy, czy to, czy to właśnie do podjęcia jakiejś decyzji, te głosowania, czy to po mityngu, czy w części, czy jakimś tam mitingu roboczym, czy, czy jeszcze jak, jakby to nie nazwać, nasza grupka jest niewielka, więc nam się bardzo łatwo, że tak powiem, zebrać, dogadać, czasami nie ma, nie ma jakichś wielkich problemów, ale, ale staramy się też właśnie, żeby, żeby tą zasadę, tą, trady, tą tradycję przestrzegać, i właśnie te wszystkie ważne rzeczy podejmować poprzez głosowanie, żeby nie było to narzucane przez czy służebnych grupy, czy, czy innych, którzy sobie gdzieś tam uzurpują, czy wymyślili jakieś, jakieś posunięcia. Bo to, to, służy, to służy jedności, to służy jedności, to służy trwałości grupy. Bo też mam takie doświadczenia, że, że, że, że właśnie gdzieś nawet dłuższy czas utrzymująca się, że tak powiem, jakaś władza jednej osoby czy, czy grupy osób, ona się kiedyś kończy i dochodzi czasami właśnie do czy, czy, do, czy, do, czy, do, czy do w ogóle likwidacji grupy, czy do jakiegoś rozłamu, czy, czy do innych takich nieprzyjemnych rzeczy, ale no, jesteśmy tylko ludźmi. A 12 tradycji ma nam pomagać właśnie w tym, żeby nie popełniać tych błędów, już, które już wcześniej zostały popełnione przez naszych poprzedników i którzy wyciągnęli z tego wnioski i te 12 tradycji spisali, po to, żeby nam je przekazać jako właśnie legat e, drugi. No i ja chyba tyle na razie. Dziękuję bardzo.